opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście o piwie za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o mikrobrowarach, o browarach restauracyjnych, a skoro będziemy rozmawiać, to są ze mną goście. Marcin Chmielarz. Witam, Marcinie. Witaj, witajcie. Jest również Tomasz Rogaczewski. Witam serdecznie. Witam. I jest, tak jak ostatnio, Bartosz Napieraj. Witam. Cześć, witajcie. Dobrze, może najpierw panowie podajcie swoje strony internetowe. Marcin. www.portery.pl Można się domyślić o czym to. Tomasz. www.4stronypiwa.pl. I Bartek www.smaki-myślnik-piwa.pl No i zachęcamy do odwiedzenia wszystkich stron, one oczywiście też pod podcastem. Linki do nich będą. A dzisiaj browary restauracyjne. Kto z Was był w browarze? Bo ja się przyznam szczerze, że no, jeszcze nie byłem w żadnym. No ja miałem okazję być w e, kilku, no około dziesięciu przynajmniej, kilku polskich, ale też odwiedziłem dwa litewskie i trzy norweskie, więc... No, całkiem pokaźnie. Pokaźnie, no nie odwiedzam wszystkich polskich, nie mam takiej presji, bo wiem, że polskie browary jednak nie za, zazwyczaj nie mają oferty, która by mnie jakoś specjalnie interesowała. Na pewno nie jest to powód, żeby jechać set kilometrów, żeby tylko zobaczyć browar restauracyjny, w którym piwo jest takie, no, nijakie często. A oferta ja... zazwyczaj jest taka sama. No ja odwiedziłem też kilka polskich browarów, głównie restauracyjnych, z tych, o których dzisiaj mówimy. Miałem okazję oczywiście zwiedzić kilka czeskich browarów, austriacki i udało mi się również zwiedzić kilka, dokładnie trzy, we Włoszech. Różnice między poszczególnymi krajami i browarami restauracyjnymi na poziomie kulinarnym są podobne, natomiast jeżeli chodzi o różnice, jeżeli chodzi o tylko i wyłącznie o piwo, no to faktycznie są dość duże. Niestety z minusem na polskie browary. No to bardzo szkoda. A Bartek, w jakich ty browarach byłeś? No, może nie byłem, ale piłem e, piwa z praktycznie wszystkich polskich browarów. Oprócz tych najnowszych, e, które się otwarły m, na przełomie roku, czy też już w tym roku. No, byłem w kilku czeskich browarach i, i w dwóch niemieckich. Także e, jakiś pogląd e, niestety mam. To, to niestety to tak jak wszyscy, że polskie na minus. No niestety tak to wygląda w tej chwili. Jest, jest jakiś problem... E, przy tworzeniu browarów restauracyjnych od, od samego pomysłu, poprzez wykonanie, skończywszy na, na, na jakości tego piwa jest, jest to twór taki nijaki na tą chwilę. No właśnie, bo wiele browarów to ma taki swój standard, czyli pils, dunkel, pszenica. To nie jest jakiś za ciekawy asortyment mi się wydaje i dziwi mnie to, że browarnicy w tych browarach nie próbują czegoś innego uważać. Myślę, że próby są. Jeszcze o jednym takim piwie, które często się pojawia, zapominamy i była niedawno moda, było piwo miodowe, które się pojawiało w co najmniej dużej części polskich browarów restauracyjnych i pojawiają się próby niestety, niestety nieliczne, piw, które dopiero teraz zdobywają w Polsce popularność. Mamy przykłady z Gdańska, gdzie Michał ważył IP czy wędzone piwo. Zresztą wędzone piwo ciemne u niego jest chyba od samego początku, z tego co kojarzę. i Jest to jakaś tam odmiana od pozostałych browarów, które, które mamy. Natomiast te próby niestety na chwilę obecną są niewielkie i nie wnoszą za dużo w ten świat konkurencji pomiędzy tymi lokalami. No właśnie, może trzeba więcej takich piwowarów jak Michał Sachs, żeby no, ta konkurencja zaistniała, no bo no, on tutaj dzierży monopol na te e, takie piwa fantazyjne jak IP'a na przykład. Czyli ja myślę, że, że tutaj... Oczywiście to, o czym mówisz, ma znaczenie, natomiast no, też trzeba sobie powiedzieć, że nie każdy browar musi być innowacyjny. Niech oni sobie ważą tą pszenicę, niech ważą sobie tego Pseudopilsa, i niech ważą sobie to piwo ciemne, tylko niech oni to robią dobrze. Natomiast tutaj jest ewidentny problem braku piwowarów, no i, e, i to, to myślę, już się zaczyna na, na początku, na, na sprzedaży, czyli na sprzedawcach tego sprzętu, którzy jak wiem z branży po prostu sprzedają, źle to sprzedają no sprzedają to jako po prostu produkt przekazując inwestorom, że, że nawet małpa uważa to piwo no i oni jakby nie znając się często na temacie idą to, za tą myślą no i skutki są takie jakie są no ale to mi się wydaje że mówisz o, że na przykład właściciel kupuje instalację dobrowaru, no ale piwowar, no to jest jego pracą żeby to piwo ważyć. no to wydaje mi się że powinien pomyśleć, że okej, okay, uważałem jedno piwo raz, drugi dziesiąty może sypnę innego chmielu, może innego słodu dodam no, może też przecież można na małą skalę ważyć jakieś eksperymentalne warki. Znaczy, to, to trzeba powiedzieć, że nie ma piwowarów w większości yy, browarów. To wygląda tak, że yy, waży, no, mamy, mamy yy, ten grot yy, najlepszych yy, browarów restauracyjnych w Polsce, których jest dosłownie w palcach jednej ręki. Można policzyć jeden już w Marcin. Do tego możemy dorzucić yy, browar gliwicki. Ja sobie osobiście yy, wysoko cenię browar zielonogórski, ale... Często jest tak, że po prostu jest to osoba z przypadku i, i przekaz jest jasny. No, nieważne kto będzie tym piwowarem, my go w czasie jednego szkolenia godzinnego nauczymy ważyć piwo. No i uczą go właśnie ważyć kilka tylko gatunków. I... Nie, myślę, że to nawet nie jest, że uczą ważyć piwo. Raczej to jest na zasadzie nauki wrzucania w odpowiednim czasie odpowiednich składników. Bo myślę, że w większości tych piwowarów nie ma jakikolwiek świadomości o procesie, który tam zachodzi. I chyba w tym, na tym polega problem, bo o ile samo wrzucanie składników w odpowiednim czasie dałoby prawdopodobnie dobre piwo, o tyle na przykład czystość, którą należy zachować w browarze oraz y, odpowiednie warunki temperaturowe podczas fermentacji, przechowywanie, a w szczególności podawanie i czystość y, całej aparatury do, do nalewania piwa, y, bardzo często psuje ten efekt, który tam posiadają, y, bo wady, które się znajdują w tych piwach, w y, poszczególnych z tych browarów, Niestety są to bardzo często wady, które wynikają z, no powiedzmy szczerze, zaniedbań na etapie produkcji i rozlewu. A właśnie, zdarzyło wam się na przykład dostać piwo skwaśnięte, czy na przykład piwo w brudnej szklance? Zdarzają się takie rzeczy, czy raczej to jest kontrolowane w miarę? Mi się jeszcze nie zdarzyło, natomiast w Birchale wiele razy dostawałem piwo w kuflu świeżo z, ze zmywarki. Kuflu był zaprasz... po prostu gorący. Zapraszam tak. cię do Krakowa, dają notorycznie skwaśniałą pszenicę. dodają na szczęście cytrynkę, więc można pomyśleć, że to od niej. to jak nie no. ja chciał skwaśniałe, to mogę mam bliżej grilly do <głos> więc... Nie <głos> muszę jechać do Krakowa, na no, niedobre dobre piwa. Dobrego popsutego tego piwa. Tak. Znaczy ja, ja się łączę w bólu, nie tak dawno miałem, e, dostałem w prezencie aż 3-litrową butelkę pszenicy z CK. To było wspaniałe doświadczenie, będę je długo pamiętał. Tak, też uważam, że powinni to sprzedawać jako piwo w rodzaju Berliner Weiss, i e, nie byłoby dużej rozbieżności w stylach, które próbują sprzedawać, no. ale to by wtedy musieli jeszcze butelkę soku dokładać, bo no, Berliner Weiss ciężko jest wypić. A ja myślę, że bez problemu można by u nich zamówić przepisy z sokiem. Hm. Skandal. No, u mnie jest to samo, dołączę się, ja mam e, o zgrozu najstarszy polski browar restauracyjny, czyli Spisz, e, w, którym, e, w którym nie byłem dwa lata, e, ale na bieżąco śledzę, jak te piwa wyglądają. Ostatnia moja wizyta, już sobie obiecałem, że naprawdę będą musieli przyjechać goście i bardzo będą musieli nalegać, żebym tam poszedł. No, ale wiesz, że jak zabierzesz gości na taki na takie skwaśnięte piwo, no to mogłem więcej nie przyjechać. No ale zdarzają się goście, którzy chcą bardzo odwiedzić, bo to jest sławne miejsce we Wrocławiu, jest na samym, e, na, w samym centrum, w samym rynku, także... No i właśnie no. To, jest, to jest to, o czym mówisz, czyli ten sukces browarów restauracyjnych, że bez ze znikomą ilością propagandy da się zrobić miejsce, które mimo e, średniej jakości albo niskiej jakości od, ma sukces. I to jest chyba największy ból, jaki w tej chwili w naszym kraju się pojawił, czyli brak konkurencji i tak naprawdę jeszcze niskie wymagania klientów w zakresie tego, co się dostaje. No właśnie brak konkurencji. No, w Warszawie jest kilka, we Wrocławiu też chyba nie jeden, więc no, wydaje mi się, że przynajmniej w tych większych miastach jest jakaś konkurencja. Niby w Warszawie konkurencja jest, no bo są trzy browary restauracyjne. No ale tak, Warszawa jest na tyle dużym miastem, że i tak te trzy browary, nawet jak będą sprzedawały złe piwo, to będą pełne, bo jest moda na takie piwo, bo obsługa wmówi czasem gościom, że to ma tak smakować i oni, uuu, bo to ma tak smakować, jest bardzo inne w smaku niż te le lechy, tyskie żywce i inne takie. Ludzie nie za bardzo wiedzą, jak powinno takie piwo smakować i dają się wrobić po prostu. No że jeszcze... Gdyby powstały w Warszawie 2-3 no może krowy restauracyjne, wtedy by się zaostrzyła konkurencja, ale na razie myślę, że jeszcze przez dłuższy czas tak pewnie będzie. Co uważał, to sprzedadzą. No niestety I tak. Tak w dużych miastach będzie, bo jest taka moda. Nie ma kto zrobić różnicy. No. We Wrocławiu są, jest jeden browar tak naprawdę, drugi przywozi piwo z Katowic, czyli Bierhalę, no a trzeci powstał parę y, paręnaście kilometrów i jest jakby dopiero w fazie rozwoju, dopiero, dopiero ma jedno piwo. Y, I zobaczymy, zobaczymy co to będzie, chociaż jak na razie jest bardzo fajnie. Y, y, nie ma kto zrobić różnicy, nie ma kto temu klientowi pokazać jak to powinno być. Jeśli powstaną browary, które pokażą, kto tu rządzi na tym rynku, czyli to, co yy, koledzy mówili wcześniej, no to wtedy, wtedy, wtedy ta jakość się podniesie. Dopóki jest byle jakość, to nie ma kto tej jakości podnieść. Ja, znaczy, niestety, niestety yy, browary wygrywają tym, że są po prostu inne od standardu, który można kupić za 2,50 w sklepie czy za 0,80. E, ta inność polega właśnie na bardzo często na tym, że po prostu posiadają jakieś wady, które wyróżniają to piwo od innych piw i tutaj już było wspomniane, no, obsługa mówi tak, po prostu smakuje zresztą nawet w tych lepszych przez nas uznawanych browarów zdarzyło nam się pójść i zamówić Alta dostać mętnego Dunkelweizena i usłyszeć od obsługi że to jest Alt więc no to jest właśnie to, że zwykły użytkownik takich miejsc, klient, gość po prostu nie będzie miał świadomości i wypije to jako inne ciemne, ciekawe piwo. Ale mnie to ciekawi, bo czy barman był niewyedukowany i nie wiedział co nalewać? Czy on to zrobił rozmyślnie, bo na przykład skończył im się alt? Ja myślę, że nie wiedział, co podał, bo na pytanie, czy można poprosić piwowara, żeby nam wyjaśnił E, niestety piwowara tego dnia nie było, e, ale powiem taką anegdotę, która spotkała mnie w innym browarze restauracyjnym. Wymienię tu wam nazwę, bo to było w e, Kaliszu, gdzie e, po degustacji wszystkich piw jakie posiadali, e, spisałem sobie oczywiście co piłem, e, dopisałem co jadłem, a na pytanie pani kto jest głównym piwowarem usłyszałem, że jest Kacper Schulz. E, My, jest... <laughs> czyli czyli producenci instalacji. I to jest właśnie ta główna świadomość obsługi, która nam sprzedaje piwo. No i no to, to, jest, to jest smutne, tak? Jest problem też jeszcze u zalania, o którym nie, nie wspomnieliśmy na początku i ja uważam, że to jest bardzo ważne. No, w tych wszystkich 30 browarach, które mamy piwo nie jest korem biznesu. I to tak. moim zdaniem nie jest, jest problem i, i będzie problem, bo naprawdę nie da się wszystkich srok za oką złapać. I jak ktoś robi browar, to niech robi ten browar. I jak chce robić browar, to ktoś musi się na tym skupić. A to jest zwykle tak, że to jest dodatek do hotelu, do restauracji, jakiś element rozwoju jakiegoś centrum biznesowego. No, no obojętne. Różnie to tam bywa. Tak. temu bardzo dobry powód, bo Zazwyczaj, jak ktoś się bawi w browar restauracyjny, no właśnie, on jest restauracyjny, czyli jest restauracja, a browar jest tylko dodatkiem, który wyróżnia spośród innych restauracji. Albo to jest dodatek do hotelu, albo do jakimś centrum handlowym. Generalnie to musi być duża kasa, bo browar jest tylko dodatkowym wabikiem. Głównie zarabia na siebie restauracja, głównie zarabia na siebie hotel. Przy obecnych cenach instalacji w Polsce, przy całej tej machinie browar z tej biurokracji, ile to trzeba się namęczyć z tym. Nie wydaje mi się, żeby ktoś chciał inwestować tak dużą kasę tylko w browar, no bo jednak browar sam sobie nie będzie generował na tyle dużych zysków. To nie. musi być jako dodatek. Znaczy, to jest tak, już, to oczywiście to co mówicie ma głównie uzasadnienie biznesowe i ekonomiczne, nie, nie, nie da się tego zaprzeczyć, natomiast całkiem niedawno miałem okazję poznać e, ludzi i to właściwie jest browar, taki browar restauracyjny w Czechach, Miejscowości, która ma 17 tysięcy e, mieszkańców, e, w którym przebywaliśmy dłuższy czas i codziennie od godziny właściwie pierwszej do godziny dwunastej prawie mają komplet na 150 e, miejsc. E, przy czym e, rozmawiałem z właścicielami i okazało się, że to są dwie niezależne firmy, które prowadzą ten lokal. E, jedna odpowiada za restaurację, a druga odpowiada za browar. I co ciekawe, człowiek, który odpowiada za browar, który był inwestorem i piwowarem i osobą, która tą instalację tam sprowadziła, powiedziała mi jedną bardzo ważną rzecz, że ona dwa lata szukała współpracownika na poziomie restauracji, bo on się nie chciał zajmować restauracją, ale dwa lata mu zajęło znalezienie na tyle dobrej jakości kogoś z jedzeniem, żeby on zainwestował i zaryzykował swoje pieniądze, ustawiając tam swój browar. I myślę, że to jest właśnie ta różnica, która w Polsce jeszcze się nie pojawiła, czyli brak pasjonatów, a na chwilę obecną są to po prostu inwestycje, głównie pod względem ekonomicznym. I niestety póki tak będzie, a mam nadzieję, że się to zmieni. Mamy tutaj przykłady może nie restauracyjnych, ale browarów, które właśnie w tej chwili gdzieś zaczynają raczkować, na przykład Artezan. Być może coś zmieni na tym rynku. Natomiast myślę, że jeszcze musimy niestety na to poczekać. No to też, też ma korzenie w, swojej, w całej kulturze piwnej, myślę, bo, bo, bo jeśli przytoczyłeś tutaj już przykład czy Republiki Czeskiej, no to, no to tam są genialne miejsca w, w Wojkowicach na przykład, które nie wiem ile ta wioska ma mieszkańców, ale jest bardzo mała, a dopchać się do stolika w browarze restauracyjnym to jest sztuka, czy, czy na przykład bardzo fajnego... E, browaru Nowosad w Harachowie, e, który co prawda to jest turystyczna miejscowość, no ale, ale, ale jednak jest, jest e, jakaś e, naprawdę niewielka poza sezonem I, i, i, i one tam działają i działają tak, że ohohoho. No. Ja wam powiem, że już tak całkiem e, e, abstrakcyjnie, że lepsze browary e, restauracyjne Niż w Polsce to spotkałem w Wietnamie, których, gdzie tam tych browarów jest kilkanaście i one często mają jakość wyższą niż, niż te polskie. No, wiesz, no, to Z podobnego przykładu spotkałem klon polskich browarów we Włoszech, ale tylko pod klon, klon pod względem wyrobów, czyli mieli jasne, ciemne i pszenice. No ale wydaje mi się i zresztą odniosłem takie wrażenie nie tylko ja, że o ile jedzenie mieli faktycznie dużo gorsze, o tyle piwa były sporo lepsze i no, dbało się o szczegóły no, przy, przy, przy samym tym piwie to jest ceremonia podawania tego piwa, a nie wydawania jedzenia i dodatek jako piwo, który niestety w tej chwili świętuje u nas. No jest, jest, jest taka sytuacja bardzo często w polskich browarach restauracyjnych, w momencie, w którym przychodzisz na piwo, a nie zamawiasz jedzenia, to jesteś klientem takiej trochę drugiej kategorii. Tak, Więc, no to tak, rodzi, tak. rodzi się pytanie, po co, po, co, po co jest ten browar, prawda? Po co oni sprzedają to piwo, skoro tak naprawdę nie chcą, żeby ktoś przyszedł tylko na to piwo. No, zdarzają się też sytuacje, w których osoba świadoma idąc do takiego miejsca potrafi zwrócić reklamację, mówiąc właśnie, że dostało się w ciepłym kuflu, które, piwo, które jest odgazowane, bez piany e, i e, nikt, e, nikogo nie ma w ogóle wtedy na, w tym miejscu, który powie, e, ok, faktycznie to piwo jest popsute, nie wiem, potrafi powiedzieć, że jest kwaśniałe, że jest zainfekowane, fenolowe, cokolwiek. Natomiast jak powiem, że dostałem zimne kluski i niedogotowane kartofle, to się zawsze znajdzie specjalista I, i to jest właśnie różnica w tym podejściu, że nadal to są restauracje, a nie browary. No właśnie, to tak trochę dziwnie brzmi, ale dla mnie to też jest niepojęte, że oferując piwo, które się na miejscu wytwarza, no nie jest to priorytetem. Sądzę, że oni nie sadzą sobie ziemniaków, klusek ręcznie nie zagniatają, a mimo wszystko na to kładą największy nacisk w tej kuchni, a piwo muszą sami przygotować, sami uważać, odleżakować, a jednak no jakby mniej uwagi mu poświęcają. Dla mnie to zupełnie jakby przeciwieństwo dobrego biznesu jest. Może to wynika z tego, że restauracji, no wybór jest w takiej Warszawie chociażby, restauracji wybór jest potężny. Czy włoska, czy wietnamska, czy hinduska, czy jakaś tam. Wybór jest duży i ten wybór już jest od iluś tam lat, więc ludzie już zdążyli poznać jak smakują dobre, no kluski, no to każdy wie chyba, ale jak smakuje jakieś tam danie z grilla dobre, a jak smakuje niedobre, natomiast z piwem to dopiero się rodzi, dopiero się zaczyna. Więc myślę, że po iluś tam latach, no to ludzie będą wiedzieli, że to piwo jest dobre, to piwo jest niedobre, a na razie jeszcze jest za mało świadomości. Dlatego można opychać byle co. Jakby na przykład pojawiła się kuchnia marsjańska w jakiejś restauracji, to mogliby dawać byle co, a ludzie pójdą na to, bo o, to tak ma smakować. A gdyby się pojawiło 10 takich kuchni, no to już by wybierali. Dużo chyba w tym racji. Bo faktycznie konkurencji u nas pod tym względem żadnej. Powiedzcie mi, a co myślicie generalnie o, tym, o tych próbach stworzenia nowych piw w różnych miejscach właśnie w tych restauracyjnych? I tak naprawdę te próby sprowadzają się do jednorazowych strzałów, które są zawsze sukcesem. Weźmy na przykład Michała Saksa, mhm. który potrafi uważyć świetne piwo, a potem to piwo jest dostępne tylko przez tydzień. I z powrotem wracamy do starej rutyny, jasne, ciemne i przeniczne, czy kierunek, którym by nowe piwo potrafiło zastąpić stare, nie byłby fajniejszy? Na przykład dymione wprowadzić na stałe zamiast na przykład któregoś z tych piw, które w tej chwili mają w ofercie? Myślę, że byłoby lepsze, ale mam wrażenie, że właściciele są bardzo, do oferty bardzo zachowawczo, że musi być ten standard. Za standard zapłacili, dlatego musi być. Tak, ale no też <śmiech> ludzie przychodzą i powiedzmy takiego, może o to chodzi, że Pójdą na takiego pilsa i takiego pilsa czy pszenicę wypiją pięć kufli. A przyjdą jakieś tam mm, dymione. No dobra, jedno spróbujemy, małe. No dobra, to, jeszcze, to teraz pszenicę. To schodzi szybko, no bo Michał już ma swoją renomę. I wiadomo, że jak on coś zrobi, to jest dobre piwo, więc ludzie przyjeżdżają, może nie z całej Polski, ale z Warszawy na pewno trochę ludzi przyjeżdża. Też idzie to na wynos. I to jest pewne wydarzenie. A na, na przykład jak rozmawiałem z Michałem z Gliwic, z Rosmanem, no to on mówił, że u niego takie piwa specjalne no to już niespecjalnie schodzą. Zrobił to wędzone, ale no, nie, nie szło najlepiej. I tu jest pewnie kwestia tego, że Gdańsk, no to jednak jest e, miejsce turystyczne, a Gliwice nie bardzo i do Gliwic tak jechać też nie znaczy, mi się wydaje Marcinie, że to jest też kwestia odpowiedniego, bo e, nie, nie, nie możemy pominąć tego faktu, że to jest biznes, a biznes jest połączony z marketingiem. No i e, Gdańsk e, ma świetną markę, Michał ma świetną markę, e, na którą oczywiście pracował, ale też to trzeba mieć sprzedać. no, Bo, bo to, że e, ja wam powiem to na przykładzie Wrocławia. Ja, jest knajpa piwna, która się nazywa Zup ja sobie siedzę w tej knajpie, gdzie jestem często jakieś sobie tam popiłem piwa i przychodzi człowiek, który no nie jest jakimś, widać, że nie jest być może jakimś super znawcą, natomiast gdzieś coś tam słyszał i się pyta, biorąc Atachmierów pyta się, czy słysza, czy będzie takie piwo, bo on słyszał, że jest takie IPA z Gdańska i on by chciał go spróbować. No i o to, o to w tym wszystkim chodzi. no a, a tutaj trochę wracając do tego, czy się sprzeda, czy się nie sprzeda. Jak będzie zastąpione, to się sprzeda. No, klienta czasami jakby, no wiesz, klient jest zachowawczy zawsze prawie. I, i jak, jak mu się da wybór między, między Pilsem, a, a powiedzmy jakimś Ailem, no to, no to będzie wybierał tego Pilsa, bo go zna. Ale jak nie będzie miał wyboru, to będzie brał tego Aila i będzie ok. I za, za, za parę miesięcy już nie będzie sobie życia bez tego eyla wyobrażał. No właśnie może nie, nie, do, nie do końca tak być. No w Gdańsku pewnie tak, ale... Kojarzycie browar w Płocku. Ten, który ważył portera. Ja tego portera nie miałem niestety okazji spróbować. Ale recenzje były bardzo pozytywne. I już tego portera nie ma i nie będzie, ponieważ prawie całą warkę musieli wylać, bo im nie schodziła. Był ten porter, był, był dobrze oceniany, ale jednak ludzie uznali, że wolą standard. Może porter był droższy od standardu? Właśnie, może im się nie opłacało przechowywać tego portera, a porterowi leżącemu się raczej nic nie może stać, więc wydaje mi się, że raczej tutaj były kwestie ekonomiczne e, niż jakieś tego typu rozsądkowe. No natomiast fakt faktem, że, że lokalizacja takiego miejsca z dziwnym piwem na pewno będzie miała duży wpływ, bo w miejscowościach właśnie mniejszych niż te główne centra, czyli nie wiem, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Łódź będą miały na pewno trudniej, natomiast ja myślę, że wprowadzanie choćby pojedynczych piw, które w ofercie będą inne no na pewno daje przewagę właśnie tej konkurencyjności, że się pojawia właśnie turystyka piwna, że ludzie chcą tam zajrzeć dla jakiegoś piwa bo jest tylko w jednym miejscu. No, tak się dzieje na świecie i trochę mnie dziwi, że na razie u nas tego nie ma. Znaczy, ja będę bronił jednak swojej wizji, dlatego, że jeśli popatrzycie na Zieloną Górę, to tam od zawsze piwem standardowym jest Red yy, i oni jest, go sprzedają i, ludzie, i on się sprzedaje i on tam jest i ludzie no, mają też oczywiście fajnego pilsa, który, który gdzieś tam parę razy nawet jakieś konkursy wy, wygrał I to, i to nie jest duże miejsce turystyczne, Zielona Góra, no może jest, przepraszam, ale nie jest takie bardzo duże jak, e, przepraszam wszystkich Zielonogórze, bardzo lubię województwo lubuskie, e, e, e nie jest tak duże miejsce jak Warszawa czy Wrocław, a, a mimo wszystko te piwa górnej fermentacji tam są i, i one się tam sprzedają i, i są jakby nawet e, e, ichnim mainstreamem. No to namówiłeś mnie, jadę do Zielonej Góry w najbliższym czasie tak takim razie. Ja myślę, że dla takich miejsc właśnie warto ruszyć się z domu i zobaczyć to na miejscu, bo, bo no, no to jest coś innego, do czego się człowiek przyzwyczaił. Dobra, mówimy tak Ogólnie o tym piwie, ale może powiedzcie, w którym browarze zdarzyło Wam się pić najlepsze piwo, a w którym najgorsze. Muszą być tylko polskie, czy mogą być zagraniczne? Nie, mogą być zag zagraniczne, pewnie. Najgorsze... co mało, na szczęście unikam złych browarów restauracyjnych, bo zawsze przedtem czytam trochę na ten temat. Więc najgorsze, no to takie po prostu przeciętne, to co piłem na przykład kiedyś w Birchale pszenicę, która nie smakowała jak pszenica. Ale o najgorszych, no to. To może było to samo z tym altem. Nie, to miało. Nikt to było. Przypominało mi pszenicę, ale tak w smaku było takie trochę nijakie. Tak jak pszenica wyprana trochę ze smaku. Natomiast najlepsze piwo, jakie piłem w browarze restauracyjnym, to w bardzo piwnym kraju, czyli w Norwegii. W bardzo piwnym mieście, w Oslo. Piłem e, Black IP. Ej, piłem zwykłą po angielsku i piłem też imperialnego stałca. Zazroż. Pół tysiąca zostawiłeś w browarze pewnie. Nie, no tam. To były małe szklanki, więc <grym> <grym> nie było tak drogo. Ale co mi się tam bardzo, bardzo spodobało. To w ogóle był pub. Czyli bez restauracji tam można było sobie zamówić do jedzenia orzeszki co najwyżej, czy jakieś chipsy, jakieś przekąski. Koncentracja na piwie. Piw butelkowych tam mieli koło setki cztery czy 5 kranów z piwem ważonym na miejscu i drugie cztery czy 5 kranów z piwami z innych browarów z Norwegii, z Danii. I to jest coś, co mi się bardzo tam spodobało. Zresztą w innych browarach restauracyjnych, czy mikrobrowarach norweskich, odwiedziłem w sumie 3. I w każdym było tak samo. Piwo ważone na miejscu plus z innych browarów gościnne. Wybór świetny, piwa świetne. I tam piwo jest na pierwszym miejscu, to widać i tam, tam warto wydawać wielkie pieniądze, bo nie da się wydawać tam małych. Wszystko takie drugie. No, szkoda. Szkoda, że się nie da wydawać moich pieniędzy, oczywiście. A piw, no to ci zazdrościmy takich dobrych. No, ale wiesz, no, wspomnienia tego to trochę bolo jednak, że tam no, ra raczej ciężko będzie wrócić w najbliższym czasie przy tych cenach. No tak, bo przypomnijmy, znaczy ja już mówiłem, że na przykład ja recenzowałem piwa takie z tych trochę tańszych, czyli w przeliczeniu 35 zł za butelkę, a... Paniutko. A można stówę wydać za butelkę. A można. Można, pewnie. I to, bez, I to bez targowania się po prostu. Norwegia dla Polaków, drogi kraj. Bartek, jakie ty piłeś najlepsze piwo z prowaru restauracyjnego? No jeśli, jeśli mówimy o, o Polsce, no to zdecydowanie to będą piwa z Gdańska i, i to będzie IPA ostatnia i wit. Który był na jesień. Eee, najgorsze w Polsce, które mi się zdarzyło to, to, to jest Bydgoszcz, to jest jakaś totalna masakra, Kraków, Matko Boska, no i, no, i, i, i wrocławski Spisz, pozdrawiamy, eee, można, można do cytry zamiast cytryny do, do herbaty czasami. Także... Nie mam skrupułów nazywać tych browarów po imieniu, bo one są po prostu koszmarne. Ludzie koszmarnie tam podchodzą do tego piwa i często mam wrażenie, że oni tam na siłę siedzą. A ja taki, o przepraszam, chciałem jeszcze tutaj, e, chciałem tutaj jeszcze docenić Gris de Brasil, łódzki, e, który, który, który ma swoją e, wysoką pozycję na pewno polskich koszmarach. Tam jest taki patent, że jak ktoś wchodzi i wyciąga aparat, to obsługa dostaje popłochu. A jak ktoś zapyta o piwo, to robi się zamieszanie i wszyscy się chowają. Także, także pozdrawiam te miejsca i, i, i no nie wiem, mam nadzieję, że mi nie spalicie samochodu. Jeśli chodzi o zagraniczne, zagraniczne miejsca, no to, no to nie tutaj bardzo sobie cenię wysoko czeskie minibrowary, które e, trzymają bardzo wysoki poziom i, i często nie muszą ważyć jakichś wymyślnych pik. wiadomo część rynku czeskiego jest dość taka zatwardziała i, i kochają swoje leżaki e, i, i ewentualnie piwa półciemne czy tam ciemne e, ale, ale one jak już są uważone, no to po prostu człowiek z butów wyskakuje, także Wojkowice Myślę, że to w zeszłym roku byłem i, i sobie i. To były zwykłe piwa, bo to było piwo półciemne, piwo jasne. I piwo ciemne i one robią naprawdę świetną robotę. No, czyli znowu przeważnie za zagranica robi dobre. A Tomku, jak to u ciebie było? Ja nie będę w takim razie się już paspił nad polskimi browarami. Poprzednik zrobił to wystarczająco dobrze. Też nie, nie będę w takim razie nadstawiał głowy i samochodu. Przytaknę, że ma rację, natomiast zdarzyło mi się pić naprawdę złe piwo w Czechach i to w samej Pradze. Dwa koty podają tam jasne, polotmawe i tmawe i na jasnym skończyłem, niestety ze skutkiem takim, że dopiłem tylko dwa łyki. E, to był rekord ilości masła w y, diacetylu, w, w piwie jakiekolwiek w życiu piłem, tego się nie dało wypić, e, mógłbym tym smarować chleb. E, musicie mi uwierzyć na słowo, bo, bo, bo, bo zapach ten, który tam się unosił w samym, w samym browarze e, był tak intensywny, że zrezygnowałem z pozostałych piw. Natomiast y, najlepsze piwa, y, niestety nie miałem okazji zwiedzać Norwegii, ale za to y, udało mi się dość dobrze poznać y, włoskie piwa. I jedne z lepszych y, piw w belgijski, belgijskich y, stylach piłem właśnie we Włoszech. Y, y, I może nie, nie, nie, nie chcę opowiedzieć o, o miejscu w postaci browaru, natomiast udało mi się znaleźć coś fenomenalnego we Włoszech, w jednej z miejscowości y, sklep z winami, który posiadał y, podwójny regał, tylko i wyłącznie piw y, z małych i lokalnych y, browarów, bądź restauracyjnych browarów właśnie włoskich. Gdzie miałem na przykład okazję kupić y, piwa z y, Marcela, z, z, y, które, które no, miałem blonda okazję pić i Vita. No i to są do tej pory dla mnie dwa ulubione piwa, które, które z, włoskich, z włoskich stajnie piłem. No, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Miałem również niestety trochę pecha, bo mogłem, gdybym wcześniej o tydzień był zaledwie w tym sklepie, miałbym okazję kupić piwo oksydowane, uważone właśnie w tym samym La Balladine. Niestety tydzień wcześniej ostatnia butelka zeszła i mimo tej cudownej ceny, 30 euro za butelkę. Nie udało mi się go kupić. Ja, ja bym prosił tylko, żebyś podał adres tego tego, tego tego browaru czeskiego, bo Mateusz jako miłośnik Witnicy na pewno będzie chciał tam troszeczkę masełka sobie. Nie ma problemu, wrzucę, mam nadzieję, że niedługo wrzucę na vloga wpis o tym miejscu. Będę robił przegląd czeskich miejsc, w których ja byłem. Więc na pewno będzie można się o tym dowiedzieć, nie wiem. A to ja wtedy na pewno podlinkuję. <laughs> Ale to piwo było takie w porównaniu do lubuskiego było mocno przesadzone, czy mniej więcej to samo? Nie, ja myślę, że było dużo więcej. Aha. No to, to może i nawet jak dla mnie by było za dużo. Aromat w pomieszczeniu się unosił, a nie z kufla, więc musicie sobie spróbować wyobrazić, wyobrazić na przykład nie wiem, 50-kilową kostkę masła, która leży na środku pokoju, no i je Dobrze panowie, ja przebywam troszeczkę, muszę uciekać, bo muszę się pakować tak jak ostrzegałem, już ponieważ o 20 muszę ruszyć już w stronę Katowic i zabierają mnie do Brambergu. Mam nadzieję, że się spotkamy za tydzień i będę miał znowu co opowiadać. Super, jedziesz na tą wycieczkę, tak. którą tam Ziemek organizuje? Tak, dokładnie jadę z, z nimi. No to w takim razie życzymy udanej podróży, dobrych piw. Noc. Dobra, dzięki, hej. No, na razie, hej. dzięki. I to był z nami Tomasz Rogaczewski, pasjonat i miłośnik piwa, piwowar domowy oraz certyfikowany sędzia Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. I zostaliśmy w trójkę, czyli ja, Bartek oraz Marcin. No i co, dalej się pastwimy nad tymi browarami, czy, czy może jakieś pozytywy zaczniemy w nich znajdywać? Tylko zacznijmy jakieś pozytywy, bo pastwić to się możemy długo i namiętnie. No ale chyba nie o to chodzi. Lepiej jednak poszukać czegoś pozytywnego. Pogoda ładna za oknem. Pozytywna. Jak u kogo? U mnie pada. No, u mnie w sumie też. Ale było ładnie wcześniej. No, ja bym też przyszedł na pozytywy, bo ja już skończyłem e, tego Miłosława Pizznera, którego sobie kupiłem do tego odcinka. E, no i już mi się humor poprawił, więc możemy jechać pozytywami a Mir Miłosław też nie złe masło, nie? Przynajmniej no, ten, co ja ostatnio próbowałem, to... Ten, co ja teraz miałem, to miał wszystko i miał troszkę żelaza i ogólnie był bardzo fajny, ale kosztowało 2,19, więc pomyślałem niech stracę, skrytykowałem go na blogu, może, może się poprawił. No i ja mam Weltinsa z, z Lidla i on chyba jest w stalowej puszce, bo jakaś taka strasznie ciężka jest, pusta. Dziwne, no dobra, ale Solidna niemiecka z niemieckiej solidnej blachy, jawol. Tak, ale co, co ciekawe, tam jakieś inne wczoraj wypiłem i było z aluminiowej też z tej samej promocji. No dobra, wracamy do browarów restauracyjnych. Ogólnie lubicie chodzić, czy tak? Nie bardzo. No ja lubię chodzić, ale wolałbym chodzić, gdyby naprawdę było do czego i po co. No bo tak, ja chciałbym pójść do browaru restauracyjnego głównie na piwa, te browary, które mam pod ręką, najbliżej, czyli w Warszawie, no nie są to miejsca, do których specjalnie chciałem jechać po piwo, no ewentualnie browarmia, która raz na jakiś czas wypuszcza coś nowego, ale tam szczerze, podejście do klienta jest raczej takie, klient ma tam iść, kupić coś do jedzenia, jakieś porządne danie za 50 zł, a przy okazji piwo. A jak się chce tylko piwo, to Równie ta obsługa podchodzi do takiego klienta. No ale przecież taki klient zamówi sobie 5 piw i też wyda 50 zł. Ale posiedzi 5 godzin. No, no właśnie, prawda? Weźmy jedno danie, do tego 5 piw i takich, takich klientów chcemy. Ho, pewnie. I żeby jeszcze tylko godzinę siedział. No, tak. no najlepiej by było. No ale znowu się... I zostawił napiwek. Znowu się zaczęliśmy pasnąć. No to... Ciężko, ciężko zejść z tego. Ciężko będzie. Nie, ja, ja, ja lubię chodzić, jak jestem w nowych miejscach i nigdy sobie nie odmówię tej przyjemności, jeśli akurat znajduje się tam browar, żeby tam y, pójść. No tutaj u siebie niestety nie za bardzo mam jak, chociaż teraz pojawił się nowy browar w Widawie y, i lubię sobie tam pojechać. Zresztą jakby tam towarzyszyłem rozwojowi tego browaru od, od Pacholęcia. No i myślę, że tam się będę pojawiał częściej. No gdzie jestem, tam pójdę. To, jest fajne, to są fajne miejsca, które mają fajny klimat, yy, który, który, którego czasami uda się obsłużyć, nie zepsuć. I yy, myślę, że myślę, że warto. I jakbym, jakbym miał jakiś taki trochę lepszy browar, to bym do niego chodził yy, bardzo często. Zresztą yy, to, to jest jakby ten element kultury u nas się troszkę dopiero buduje. Takie wychodzenie z domu na piwo. No. Do tej pory jednak króluje kanapa, mecz yy, i chipsy. Czujesz jakieś lepsze piwo, jak ktoś, jak ktoś ma dostęp, ale myślę, że to powoli się zmienia i, i wychodzenie z domu będzie jakimś takim fajnym rytuałem i ja bym chciał bardzo, żebym mógł żebym móc chodzić do fajnego browaru. No mam o tyle dobrze, że, że, że zdarza mi się gdzieś tam otrzymać jakieś piwa z browarów restauracyjnych, czy to tam do testów, czy, czy, czy, czy, czy jakoś tak grzecznościowo, no to, no to tak, ja lubię pić piwa z browarów restauracyjnych. No tak rozmawiamy, a wydaje mi się, że ja też muszę w końcu swoje braki uzupełnić się wybrać, chociaż tutaj do Szczecina, do starej komendy. Kłamnie masz pod nosem to wypadałoby. No wypadałoby w końcu. Prowar już chyba koło roku istnieje, a no jakoś tak nie wiem, nigdy mnie nie ciągnęło. No ale zobaczymy, może coś nowego uważam do czasu, aż ja się tam pojawię. Bo na razie no to tylko jasne pszenica i bursztynowe. Nie, ale to też naprawdę trzeba powiedzieć, że to... Nie, nie, nie możemy oczekiwać, że wszyscy będą innowacyjni na poziomie Brudoga czy kocura. Nie, no jasne, że nie, ale niech ktoś na przykład ma w standardzie górną fermentację, która nie jest pszenicą. I tyle. I ja wtedy bardzo chętnie po coś takiego osiągnę. Niech mają w standardzie dobre piwo, dobrego pilsa i dobrą, niezepsutą pszenicę. To już byłoby... jak. To już byłoby fajne na początek, a później mogłyście się zacząć bawić. Niech, niech najpierw opanują podstawy, bo jeżeli jest zepsuta pszenica i nijaki Pils, no to co z tego, że zrobił koźlaka, jak koźlak też będzie nijaki, no bo no nie da się inaczej. Chyba, że przez przypadek zupełnie udało mi się uważać coś dobrego, ale tak się nie w to wierzę. No tak też niestety może być, no być może... No znowu te wady, no nie? No, ale... To się może powinno być jakiś taki konkurs dla piw e, z browarów restauracyjnych organizowany, pomijając to, co na przykład na birofiliach jest, to może jakieś dodatkowe takie zawody by były motywacją do ważenia dobrego piwa. Powiedzmy w tych trzech takich standardowych stylach i może wtedy by coś się poprawiło. Status konkursu żywieckiego rośnie, rośnie też cały konkurs żywiecki i myślę, że to będzie jakaś motywacja. No już tam te piwa zeszłoroczne, które były, no to już, już były całkiem niezłe. Chociaż jest też problem takiej natury, jeśli mówimy już o konkursach, że piwa konkursowe troszkę się różnią od tego, co jest sprzedawane w ciągu tej produkcji. No bo czasami jest tak, że goni nas termin, jest sezon, i to jest jedna z porączek naszych browarów restauracyjnych, że nawet jeśli często zdarza się, że to piwo potrafią tam zrobić dobre, no to je w sezonie często zdarza się niedoleżakowane. Więc no to też jest jakby kalkulacja biznesowa, że, że szybko, szybko oby klienci mieli i tak dalej. No w sumie mnie to trochę nie dziwi, no bo nie będą na przykład otwierać browaru tylko 3 dni w tygodniu, bo na więcej im piwa nie starczy, nie? No to jest ciężka sprawa mi się wydaje i nie taka oczywista, że, że należy na przykład doleżakować te piwo do końca, żeby ono było dobre, bo co z tego jak ono się na pniu sprzeda i nie mamy nic, bo na przykład za mało tanków mamy. No ale to jest też kalkulacja, no właśnie mamy za mało tanków, bo instalacja powiedzmy kosztuje Kaspara 2 miliony złotych, no i trzeba gdzieś ciąć koszty, no to weźmy mniej, mniej tanków, no a później dochodzi do takich absurdów, no więc no, to jest, wiadomo, że trzeba znaleźć kompromis. Ja rozumiem e, biznesmenów, e, ludzi, inwestorów, którzy, którzy się tym zajmują, bo e, nam jest dość łatwo oceniać to e, z pozycji blogerów, z pozycji krytyków piwnych. E, natomiast no, to są ich realne pieniądze i, i jakby ich, ich e, e, ryzyko. Natomiast nie uważam, żebyśmy musieli ich e, za to głaskać. Wręcz przeciwnie, trzeba ich trochę zlać po tyłku. No. Ale powiem wam, że ceny nie są aż takie straszne. Oczywiście, jeżeli się chce bawić w Kaspary szulcem, no to ceny potrafią być kosmiczne, ale na przykład instalacja czeska, która ma wydajność 3000 hektolitrów rocznie, która ma 8 tanków leżakowych, dwa fermentory, łącznie 211 tysięcy euro. I to są oficjalne informacje. To, no, to jest tak destilla, uz... tak? Czy coś jeszcze innego? Cholej, a co to było zaraz? Ehm... Mini Brewery System, MBS. Uh -huh, uh -huh. Ale m, pisałem też do innego producenta też pod, podobne, e, podobny sprzęt, żeby móc porównać ceny, też czeski to był. I tam mi też coś koło 250 tysięcy dolarów, bodajże jakoś tak. No to nawet taniej. Czyli cała ta instalacja czeska może się poniżej miliona, a jeszcze jest opcja chińska przecież. No o czym, o czym no tak, ja kiedyś pisałem, bo przysyłają mi regularnie span, y, z tych chińskich firm y, na skrzynkę ty, te wszystkie restauracje, podobno gdzieś jakiś browar, tak? Powstaje w Polsce, o ile dobrze pamiętam. Y, tak, coś miało powstawać. No właśnie, to jest też pewne rozwiązanie, iść w Chińszczyznę, bo wtedy koszty są znacznie mniejsze, no ale wci wciąż są wysokie, ale to już nie są aż takie gigantyczne sumy i może, może tutaj jest jakaś nadzieja, że ktoś, kto bardziej jest zorientowany na piwo wiadomo, że tacy ludzie bardziej zorientowani na piwo nie będą mieli milionów walających się, które mogą sobie tak zainwestować, no ale pójść w jakąś chińszczyznę, nie robić się do tego restauracji może, może ktoś się w końcu na coś takiego skusi i wtedy to byłaby to byłby duży krok naprzód no właśnie, tylko czy, czy się zwróci Taki sam browar restauracyjny, no. Chociaż patrząc ja na przykład... Myślę, że się zwróci. ...paby funkcjonują nieźle. Z, z, taka piwoteka narodowa. No, na przykład. 11 nalwaków, ale idź tam w weekend i spróbuj znaleźć miejsce siedzące. Nie da się. Dobrze, że znamy Marka, to możemy sobie umawiać stoliki. No tak, to, to możemy. <śmiech> telefon do Marka, no poprosimy rezerwację jest jest. Ale... Jak się tam... Gdzie to kicha. No to we Wrocławiu jest tak samo. Ja tam nie wiem, bo yy, y, nie byłem w Piwotece w okresie y, sobotniego popołudnia, późnego. Yy, to, to nie wiem jak tam wygląda, ale we Wrocławiu to wygląda bardzo podobnie. Czyli yy, na, na, na szczęście mam to swoje ciepłe miejsce przy barze, więc... Wygrzamy. zawsze. No, no, tak, jest. tak czasami, czasami mnie biorą za, le, za element wystroju, ale... No, no właśnie. Jakoś, jakoś daje radę. I, I może to jest taki pomysł, żeby zrobić, pójść w a otworzyć do tego na przykład jakąś dużą salę z wieloma stolikami, z wieloma krzesłami, żeby ludzie przychodzili. No, skoro jest popyt na przykład w zupie czy w piwotece, no to ważąc jakieś kilka rodzajów piwa, możemy też wytworzyć popyt odpowiedni na samo piwo w browarze restauracyjnym, który no, będzie tak de facto samym browarem, nie restauracyjnym. No wiesz co... Dodatkowa Wy... rzecz, też moim zdaniem ważna, żeby było tam też piwo z innych browarów. Niekoniecznie jakiś mikro, tylko na przykład jakieś takie regionalne, nie? Ale wyobraźcie sobie lokal, w którym no jakiś tak średnio duży powiedzmy mniej więcej rozmiarów piwoteki, albo coś trochę większego, gdzie mamy pięć ciekawych piw ważonych na miejscu plus jakieś pinty, kormorany, może coś zagranicznego. No, no to przecież jakby to miał, jakby miał to blisko, ja bym tam e, śpiwór miał. No sobie tam leżak jakiś zamontował albo coś. No. Już to byłaby rewelacja. No właśnie tutaj to, to co powiedział Marcin i myślę redystrybucja tych piw. no tutaj e, Pierwsze kroki zrobił e, Michał Sachs, który, którego piwo się pojawiło właśnie w Piwotece. Myślę, że to jest przyszłość. Właśnie nie bać się, nie bać się tej konkurencji i troszkę, troszkę redystrybuować swoje piwa. I ja też wiem, że inne browary też mają takie, no taki pomysł, e, żeby to piwo redystrybuować gdzieś, gdzie, gdziekolwiek inny, żeby, żeby, żeby to, to, to, to piwo trafiało do odbiorcy. No bo często jest tak, że jest ten browar i on ma ten ten swój wianuszek klientów z dwóch najbliższych przecznic. No Gdańsk, ta radomska piwowaria przecież wysyła swoje piwo beczkowe do kilku a Oni chyba też butelki do sklepów wysyłają. Też butelki do sklepów. Kowal wysyła butelki do sklepów. Kowal to w ogóle chyba można przez internet nawet kupić. Przez internet też można. No, no gdybyśmy mieszkali w Holandii, no to siadam na rower pół godziny, jestem prawie na drugim końcu kraju, no ale no. nas nie ma tak dobrze. Jakiś turbo -rower jakby coś miał to może. Więc faktycznie taka redystrybucja, to wtedy nawet lokal nie musiałby być w centrum Warszawy, czy gdzieś w jakimś takim bardzo w jakimś dużym mieście, czy w jakimś miejscu mocno turystycznym, tylko gdzieś, gdzie jednak jest trochę taniej, trochę tańsze koszty wynajmu. Wiadomo, że nie, nie za jakaś nie wieś taka totalna, to, jak ja, to gdzie ja mieszkam teraz chociażby, no bo tam jednak nikt by nie przychodził, ale myślę, że dałoby się znaleźć złoty środek gdzieś. Jeszcze Marcin, gdzie to... To, to też jest pytanie, bo browar, który powstał w Widawie jest jednak 20 km od Wrocławia prawie i wiesz, czy, czy Maria, która gdzieś jest też i jakieś te browary wytrzymują, a czeskie browary w ogóle są w takich fioseczkach malutkich, więc no, Ale, kwestia... Czech. ale Myś... Czechy piją najwięcej piwo, Czesi piją najwięcej piwa na świecie, także jaka jest czeska kultura spożycia, jaka jest nasza, to jest no, różnica. Nie, ale idziemy idziemy do przodu, nie bądźcie pesymistami. No, że... Idziemy, idziemy powoli, ale do przodu. Mówimy jak jest, a, a nie to, że, że nie wiem, że się cofamy czy coś. Po prostu no jeszcze nam trochę do Czechów brakuje, ale no tak jak ty też mówiłeś, zaczynają się takie wyjścia na piwo. Nie, nie tylko taka kanapa i chipsy. No ja myślę, że, że, że to jest przyszłość i, i, i yy... To jest jakby też kierunek, w którym rynek będzie podążał. Myślę, że to się odbije mocno na, gdzieś tam kiedyś na sklepach piwnych, że, że to się trochę przesunie, bo do tej pory te sklepy piwne to były takie, taka mekka te wszystkie piworzy, a teraz troszkę robi się coraz więcej tych knajp. Oczywiście, no to musimy wziąć poprawkę, że jednak, jednak jakby większe miasta, a, a te mniejsze miasta jeszcze trochę mają tam do robienia i, i to się przesuwa, bo jednak e, piwo to jest napój stawny, ja tak uważam i dobre piwo z dobrymi przyjaciółmi to jest chyba takie, tak, taki najfajniejszy element tego wszystkiego. No, z przyjaciółmi to można nawet do spiża pójść, nie? No, no, chyba chociaż tam mają piwa z kompanii piwowarskiej, to może chociaż Urquell będzie no nie, Urkuela to tam chyba nie ma ale tam jest chyba Tyskie a nie, nie podejmuję się stwierdzać bo, bo naprawdę dawno nie byłem, ostatni raz byłem na jesień, ale to tylko chciałem pokazać e, pokazać e, zresztą koledze Saksowi jak wygląda e, jak wygląda e, Spisz, najstarszy polski mi browar restauracyjny wiecie ile istnieje w ogóle w Polsce browarów, bo ja szukałem takich informacji, no i nie znalazłem trafiłem tylko Bo 30, prawda? Mi się wydaje, że 30. Trafiłem na stronę mi WordPress.com, gdzie, no tam myślę, że większość jest opisana, już niektóre nawet nie działające, ale no nie ma takiej jakby listy, A że jest, jest tyle i koniec. Jest, jest, jest, jest. Yy, yy, nikt tam nie wchodzi, ale na browar.bicie jest zakładka browary i tam są restauracyjne i są wszystkie działające wymienione. A no Proszę. Znaczy, wie, że to warta, ale hmm. tak mi się wydaje, że raczej na Browar Bidzie, jako dużej społeczności, jest są wymienione. No i ja tak przeglądałem dzisiaj tą listę, przygotowując się do tego odcinka i myślę, że tam nic nie zostało po, pominięte, chociaż sprawdzę, czy, czy jest tam browar z Widawy, który jest chyba naj, jednym z najmłodszych. A może nie sprawdzę, bo nie mogę maila znaleźć. Dobra, czy jeszcze byście coś chcieli dodać o mikrobrowarach, czy, czy już powiedzieliśmy z pozycji konsumenta wszystko? No ja chciałem powiedzieć, że bardzo przykro mi. <grywa> <grywa> to, to był ciężki odcinek, ciężki temat. No, jest, jest, jest to rynek ciężki, dlatego że niewiele dobrego, można powiedzieć. Jest ki kilku ludzi, którym się chce, kilka browarów, które są fajne, ale jest, jest to mniejszość. No, miejmy nadzieję, że to jest y to stadium rynku, w którym, w, którym, w którym się wszystko zmienia. No, temat ciężki, ale, ale z przyszłością. Z przyszłością i to z bardzo szybką, bo za tydzień będziemy kontynuować ten temat i będzie z, przy, temat przedstawiony z pozycji browarnika, który pracuje w browarni Gdańsk, czyli Michał Saks. Opowie nam jak waży piwa i no, wydaje mi się, że to jest najbardziej utalentowany E, browarnik e, z polskich browarów restauracyjnych, także gość będzie zacny i wydaje mi się, że warto ponownie będzie posłuchać podcastu. To myślę, że będzie znacznie bardziej pozytywnie niż dzisiaj. O, pewnie, tam nie będzie można narzekać. Tylko chwalić, tylko chwalić. Tylko chwalić Gdańsk. Tak, Dobra, to będziemy. Zresztą dzisiaj, jak padały ciepłe słowa o browarach restauracyjnych, to albo za zagranicy, albo o Gdańsku. Więc a jeszcze można dodać parę ciepłych słów, a czyli na razie może trochę na, na wyrost trochę o Poznaniu, który planuje rozbudowę i ważenie nowych, ciekawych piw. Zastanawiają się, tak jak pisali na forum, Brown Ale, Porter Bałtycki, IPA. Dla mnie super. No. Ja, ja, ja wiem, że dlaczego... ma. rewelacyjnie, prawda? No ten Porter szczególnie, co? Mm. Ale <laughs> powiem wam szczerze, że ja bym Wolał portera w stylu angielskim albo amerykańskim. Bo jednak Bałtyków mamy trochę na rynku, a żeby pojawił się dobry angielski porter w cenie poniżej 10 zł. I jeszcze jest jedne, jedna jaskółka mała. Jeśli chodzi o browary restauracyjne polskie. No, może nie we wszystkim im dobrze idzie, ale parę działań jest w dobrym kierunku. Chodzi mi o Częstochowie Częstochowską. Nie wszystkim wychodzi, bo słyszałem, że ta ich pszenica to jest różna, niestety częściej gorsza niż yy, lepsza. Zrobili teraz ostatnio jakieś piwo karmelowe, słodowe, które jest y, tak słodkie, że się wypić go nie da, ale działają wspólnie z bratstwem piwnym, organizują konkurs piw domowych i zwycięzca waży zwycięskie piwo w browarze restauracyjnym. Dwa razy tak zrobili, w tym roku będzie kolejny. No. Tym razem będzie wit. Takie jakby to tak, małe birofilia. To fajne. Coś fajnego. Bardzo małe, ale to też jest bardzo fajna sprawa. Byłem na premierze tego portera bałtyckiego. Miałem okazję chwilę porozmawiać z piwowarem. I jest też nadzieja taka, bo się planują rozbudować, że wrócą do tego portera. Nie, to jest, wiesz, to jest no, no, tędy to, to droga, ale to też mi się wydaje, że dużo leży w marketingu, jest no bo to, żyjemy w takich czasach, że, że trzeba trochę ten swój produkt zareklamować, trzeba coś wymyślić, no taki konkurs jest genialnym pomysłem, ale, ale jest, no, na tą chwilę jest jakaś orka na ugorze, no, nie? czyli mamy sobie ten browar i on sobie coś tam robi, ale, a taki pomysł, wiesz, wszyscy o nim piszą, wszyscy o nim mówią jest świetny, jest po prostu świetny, no i, i to też też jest nauczka dla wszystkich, że, że, że zrobienie czegoś takiego raz w roku przyciąga ludzi, przyciąga z tego, co ja czytałem, twoją, e, e, twoją relację z tego wydarzenia, to wyglądało to wszystko dość fajnie, naprawdę. I, i myślę, że właśnie to pokazuje, jak, jak, jak, którą stronę powinny te wszystkie prawa iść. Dróg, w którym mogą iść jest, tych dobrych jest naprawdę trochę, więc no jest, mają co robić, mają gdzie się rozwijać. Tylko żeby chcieli. Ale coraz więcej chcę, więc można, można, że można zakończyć to, że jednak nie jest dobrze, ale powoli idzie ku lepszemu i jak już wejdzie na tą drogę ku lepszemu to już później nie ma odwrotu, to do, już będzie się nakręcało samo. Tak, już gorzej nie będzie, także możemy się tylko nie, cieszyć. Nie, będzie. Dobrze, dziękuję Wam za udział w dzisiejszej audycji. Myślę, że będziemy kończyć, bo no już godzinę rozmawiamy, także nie zamęczajmy słuchaczy. Dziękuję Marcinie, dziękuję Bartku. Jeszcze raz przypomnijcie Wiecie? swoje strony internetowe. www.portery.pl www.smaki-mejsnik-piwa.pl Zachęcamy na obie strony. No i co, do usłyszenia. Za tydzień mam nadzieję, że w tym samym albo i w powiększonym jeszcze gronie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję, cześć.